Wibracja 94. Jestem silny i zdeterminowany. Jedynie ty sam możesz być przeszkodą na własnej drodze. Dzisiejsza lekcja przypomni ci, abyś skupił się na swoich mocnych stronach, darach, talentach i kierunku, w którym podążasz. Odsuń strach, dramaty i wszystko inne, co przeszkadza ci na drodze. Wibracja na dziś. Jestem silny i zdeterminowany. Przekraczam wszelkie ograniczenia. Swobodnie i bez wysiłku płynę naprzód. Podziel się wibracją tylko strach może cię zatrzymać. Odrzuć go.